Krystian i Nikola trzymali się razem. Papieros okazał się skrętem, którym chętnie się wymieniali. Ewa dopiero teraz ze zgrozą zauważyła, że tylko ona założyła czapkę z daszkiem, długie spodnie i porządne buty. Reszta towarzystwa ubrała się jak na plażę. Nikola miała nawet na stopach Japonki. Dziewczyna z trudem powstrzymała się przed komentarzem. Nie chciała znowu wyjść na wszechwiedzącą kujonkę. Z drugiej strony odczuła ulgę, że zabrała na wszelki wypadek środek dezynfekujący i opatrunki. Miała przeczucie, że na pewno się przydadzą i to nie jej. Nie śpieszyli się specjalnie, głównie dlatego, że spowalniała ich Sandra, szukająca wciąż dobrych ujęć. W pewnym momencie zatrzymała się nawet i nic sobie nie robiąc ze szkolnej wycieczki idącej tuż obok, zdjęła bluzkę i założyła sportowy top. Następnie dokładnie go obfotografowała i ponownie włożyła t-shirt. Dziesięcioletni chłopcy o mało nie poskręcali karków, kiedy speszone nauczycielki poganiały ich, żeby szybciej minęli roznegliżowaną dziewczynę. — Mam z nimi umowę. Muszę zrobić sobie fotkę, jak łaże w tym plastikowym wdzianku — wyjaśniła Ewie, gdy ta posłała jej zdziwione spojrzenie. — Okropnie się w tym poce. Straszne gówno. — I będziesz je mimo to promować? — Ewa nie do końca rozumiała. — Płacą pięć kafli za fotkę — odpowiedziała Sandra niefrasobliwie. Ewa ucieszyła się w duchu, że nie słucha porad instagramowych influencerek, a zwłaszcza Sandry. Gdy już weszli między stare drzewa, wszyscy odetchnęli z ulgą. W cieniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego wreszcie można było swobodnie odetchnąć. Powietrze miało świeży i wilgotny zapach. Cudownie, po prostu przecudownie, wykrzyknął Krystian. Na moment w lesie zapanowała cisza, jakby wszystko wstrzymało oddech. Adam zmarszczył brwi. Zaraz jednak jakiś ptak podjął swój wesoły trel, a wiatr zaszumiał w koronach drzew. Niezła atmosfera, zgodziła się Nikola, a następnie wykrzywiła buzię. Cholera, strasznie tu nierówno. No jak klapki do lasu założyłaś? Zwrócił jej uwagę ubawiony Krystian. Miała być ścieżka, obruszyła się dziewczyna. Szlak, kretynko, czyli taka ziemna droga. Ty się asfaltu spodziewałaś? Skomentowała Sandra. No tak. Boże, masz szczęście, że jesteś ładna, naprawdę, tylko to cię w życiu uratuje, westchnęła Sandra, ale uśmiechnęła się przy tym z sympatią do niezbyt ogarniętej przyjaciółki. Ewa zaśmiała się w duchu. Powoli zaczęła się rozluźniać, a pomysł na dwudniową wycieczkę z kompletnie obcymi osobami wreszcie przestał jej się wydawać taki straszny. Plan pieszej wędrówki mieli dość ambitny, jak na Japonki Nikoli. Zamierzali przejść od Świętej Katarzyny aż na Święty Krzyż, by stamtąd zejść na dół do Nowej Słupi, gdzie mieli wykupione pokoje. Trasa liczyła około 17 kilometrów, plus oczywiście dojście do miasteczka. Japonki, a co za tym idzie stopy ich właścicielki, były zdecydowanie na przegranej pozycji. – Co zrobimy, jak Nikola skręci nogę? – Ewa zapytała szeptem Adama. Zatrzymamy się na postój w lesie? Odparł niefrasobliwie. A jak będziemy tak w środku, środku lasu, może jednak zawrócimy, niech ona kupi sobie gdzieś chociaż trampki. Bejp, nie przynudzaj, zbył ją. To problem Nikoli, nie nasz. My się cieszymy spacerem. Tu Ewa się z nim nie zgadzała. To zdecydowanie nie był tylko problem nierozsądnej koleżanki. Poza tym, Patryk dźwiga w plecaku namiot, pocieszył ją Adam. Zerknęła na spoconego sportowca, którego kark i ogolona na zapałkę głowa poczerwieniały gwałtownie od słońca i wysiłku fizycznego. Mimo gołej łepetyny i szortów, on wydawał się Ewie najlepiej przygotowany do wycieczki. W jego wielkim turystycznym plecaku musiało być przecież mnóstwo potrzebnych rzeczy. Poza tym miał porządne buty do chodzenia po górach. Poczuła się odrobinę bezpieczniej. Adam niestety nie wzbudzał w niej podobnych uczuć, co w duchu gorzko musiała przyznać? — Parku narodowym nie wolno biwakować — bąknęła jeszcze cicho, ale chłopak już jej nie słuchał. Wyprzedził dziewczynę i dogonił Krystiana, żeby wziąć bucha z jego kolejnego, dopiero co zapalonego skręta, którego chłopak wyciągnął właśnie ze srebrnej papierośnicy. Doszli na polanę, przy której stała drewniana kapliczka św. Franciszka. Patryk poszedł do kasy parku kupić bilety, a reszta towarzystwa zgromadziła się przy obudowanym kamienną studnią źródełku, także nazwanym na cześć świętego. — Wiecie? Woda nigdy tu nie zamarza. Ewa postanowiła podzielić się z kolegami znaną sobie ciekawostką. — Dlaczego? — zapytała Nikola. — Pewnie dlatego, że wartko płynie, ale jest z tym miejscem też związana pewna legenda. — Zagaiła Ewa. — Dajesz, babe! Adam objął ją i wyszczerzył zęby do przyjaciół, Zupełnie jakby się Ewą chwalił. Poczuła się odrobinę nieswojo, ale kontynuowała. Dawna legenda mówi, że tutaj niedaleko, a dokładniej na szczycie Łysicy, stał kiedyś wspaniały zamek. Miał dachy zbudowane ze złotych blaszek. Mieszkały w nim dwie siostry. Młodsza Agata i starsza Jadwiga. Kochały się nad życie, odrzucały zaloty wszystkich mężczyzn. Pewnego dnia przyjechał jednak do zamku przystojny młodzieniec, który zdołał skraść serce Jadwigi. Zatruł jej myśli i podburzył przeciwko młodszej siostrze. Chciał władać tą krainą z Jadwigą, a Agata stała mu na drodze. Jadwiga zgodziła się zgładzić ukochaną siostrę. Gdy podjęła tę decyzję, nadeszła ogromna burza. Jeden z piorunów trafił w budynek i starszą z sióstr oraz jej kochanka przysypały kamienie. Agaty nie było w tym czasie w zamku, gdy wróciła, wypłakała w tym miejscu oczy, a jej łzy stworzyły źródełko, które płynie do dziś. Podobno woda z niego ma lecznicze działanie, leczy schorzenia oczu. To dlatego patronem tego źródełka został święty Franciszek. Krystian zanurzył dłoń i napił się wody. Ściema, oświadczył, w ogóle nie jest słona. Jak to łzy, to chyba powinna być słona, nie? To tylko bajka, idioto! — skwitowała Sandra. — Poza tym to niehigieniczne. Dostaniesz jakiegoś syfa. Przed chwilą te bachory stąd piły. Odwrócili się w stronę wspomnianej przez nią wycieczki szkolnej, która po krótkim postoju ruszała właśnie czerwonym szlakiem w stronę łysicy. Kilku chłopców zerkało co jakiś czas na influencerkę z nadzieją, że ta po raz kolejny publicznie się rozbierze. — Niezła bajeczka! — skwitowała Nikola. — Ty to tak z pamięci, czy przed wycieczką gdzieś doczytywałaś? — Ja lubię takie... ciekawostki — wyznała lekko speszona Ewa. — Jakoś same wpadają mi do głowy. — Nieźle. Laski się pożarły ogostka i jedna umarła, a druga oślepła. — Głupie pipki — zarechotała Sandra. — Na szczęście my się nigdy tak nie pokłócimy. — Nikola przytuliła się do przyjaciółki. — No i na szczęście nie jesteśmy siostrami — zauważyła Sandra, ale Nikola nie zrozumiała aluzji. Ewa uniosła brew. Zadziwiało ją, jak można nie usłyszeć tak jawnej drwiny. Zaobserwowała, że Sandra często złośliwie komentuje poczynania Nikoli, ale ta kompletnie nic sobie z tego nie robi, zupełnie jakby nie rozumiała ironii. — Opłaciłem wejście, idziemy. Patryk wyrósł za Ewą niespodziewanie, czym śmiertelnie ją wystraszył. — Laska, ogarnij się! — dodał jeszcze, widząc jej minę. Zmarszczyła brwi i chciała na niego nakrzyczeć, ale zauważyła, że dziewczyny dziwnie na nią patrzą. Zwarta, gotowa i ogarnięta. Odparła Ewa fałszywie wesołym tonem. Patryk nic już nie powiedział, ruszył tylko przed siebie z Marsem na spoconym czole. Wyglądał, jakby w ogóle go ta wyprawa nie bawiła. Już w czasie jazdy samochodem był burkliwy i niemiły. Ewa zaczęła podejrzewać, że być może pokłócił się wcześniej o coś z Sandrą, która praktycznie się do niego nie odzywała, w szkole zawsze byli nierozłączni, wręcz spijali sobie mleczko z dzióbków. Nikola wzięła pod ramię Sandrę i zaczęły coś do siebie szeptać. Krystian i Adam zapalili na spółkę kolejnego skręta. Szli coraz bardziej rozkołysanym krokiem. Ewie nie przeszkadzało, że została sama na końcu pochodu. Uśmiechnęła się do siebie i odetchnęła głęboko ożywczym leśnym powietrzem. Teraz, gdy szła za nimi... Podobało jej się, że może po cichu obserwować grupę powszechnie lubianych, a dokładniej mówiąc uwielbianych przez wszystkich licealistów. W myślach udawała, że Krystyna Czubówna komentuje ich perypetie zupełnie jakby byli jakimś nowym, nieznanym gatunkiem. Razem z istniejącą tylko w jej głowie narratorką, Ewa usiłowała zrozumieć, dlaczego akurat ta piątka nastolatków jest uważana w ich szkole za niemalże bogów. Na pewno wszyscy byli bardzo pewni siebie, a oprócz Patryka cechowali się ekstrawertycznymi charakterami. Patryk był dodatkowo bardzo uzdolniony sportowo, zdobył dla szkoły kilka medali. Sandra oczywiście była sławna, co przyciągało do niej ludzi jak muchy do miodu. Nikola była bardzo bogata. Nawet Japonki na jej nogach kosztowały zapewne więcej niż wszystkie ubrania, które miała na sobie aktualnie Ewa. Adam to dusza towarzystwa, wieczny wodzirej, umiejący panować nad tłumem. A Krystian? Jego popularność mogła tłumaczyć chyba jedynie niezbyt dobrze ukrywana dilerka, którą zajmował się w szkolnych toaletach. Ewa poczuła mrowienie w palcach. Pisała pod pseudonimem w szkolnej gazetce. Zajmowała się tam rubryką ze szkolnymi ploteczkami. Był to dział, którego nikt nie chciał prowadzić. Gdy go przejęła, poczuła jakby odżyła. Uwielbiała zaglądać tam, gdzie nie powinna i pisać o tym, o czym inni bali się wspominać. Teraz już oczywiście skończyła liceum, więc jej rubrykę przejmie ktoś inny. Także jej najwdzięczniejsze obiekty do drwin i podglądania, czyli magiczna piątka, odchodziły z liceum, by zacząć dorosłe życie. Coś się kończy, coś się zaczyna. Dobrze, że dopiero teraz Adam zwrócił na nią uwagę, pomyślała Ewa. Gdyby zrobił to wcześniej, nie mogłaby przecież opisywać go w gazecie. Westchnęła ciężko, a Krystyna Czubówna zamilkła w jej głowie. Dziewczyna skupiła się na podziwianiu widoków, a nie zerkaniu na kolegów. Nagle coś mignęło jej w oddali pomiędzy drzewami. Biały zad zakończony zgrabnym ogonkiem. Czyżby jeleń? Zatrzymała się z bijącym sercem i wytężyła wzrok. Głośni towarzysze podróży nie ułatwiali jej zadania. Zwierzak przestraszył się i zniknął w jednej chwili. Nawet nie zdążyła mrugnąć. Hm, mruknęła do siebie. – Hej, babe, co tak zostałaś z tyłu? – dobiegło ją wołanie Adama. Przyspieszyła kroku i ich dogoniła. – Wydawało mi się, że widziała jelenia – powiedziała z zarumienionymi policzkami. – O, super, zawołaj, jak następnym razem coś zauważysz – zaproponował znowu zbyt głośno, jak na okoliczności Krystian. – Jasne – zgodziła się na odczepnego, bo wcale nie miała takiego zamiaru. Szlak nie był trudny, ale nierówne podłoże przysypane opadłymi, butwiejącymi liśćmi bywało zdradliwe, ponieważ ukrywało kamienie lub zagłębienia, których nikt się nie spodziewał. Powoli posuwali się w górę, w stronę pierwszego szczytu, czyli łysicy. Ewa coraz częściej zerkała na zegarek. Zbliżała się pora obiadowa. Od dawna nie mijali ich inni piechurzy. Zrobiło się już późno. Mogła się założyć, że wycieczka szkolna, w przeciwieństwie do nich, już dawno dotarła na Święty Krzyż, by zrobić obowiązkowy postój i zdjęcia w cieniu klasztoru misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. — Śpieszy ci się gdzieś? — zagadnęła ją Sandra. — Cały czas patrzysz na zegarek. — Nie, nie śpieszę się, po prostu zastanawiam się, czy nie powinniśmy zawrócić. Jeszcze jest na to dobry moment — wyjaśniła. — Zawrócić, a czemu? — zdziwiła się Sandra. — Bo wciąż nie doszliśmy do Łysicy, a robi się późno. Jesteśmy na samym początku szlaku. Zgodnie z oznaczeniami nie przeszliśmy nawet jednej trzeciej całej trasy. Wydaje mi się, że nie mamy szans, żeby dotrzeć do Łysej Góry i klasztoru na Świętym Krzyżu. To nierealne. — No i co? Szare oczy Sandry, przysłonięte błękitnymi szkłami kontaktowymi, nie wyrażały żadnych emocji. — Noc nas tu zastanie. — No i... — No i co wtedy zrobimy? — odpowiedziała pytaniem na pytanie Ewa, zupełnie już nie wiedząc, do czego ma prowadzić ta wymiana zdań. — Patryk ma namiot — odparła Sandra. Ewa nie była pewna, czy nie robi sobie z niej żartów. — Jesteśmy w Parku Narodowym, tu nie wolno biwakować — odparła. — Przecież nikt się nie dowie — tamta wzruszyła beztrosko ramionami. — Ale mamy przecież wykupione kwatery. — Żal ci pieniędzy? — Nie, to nie tak, tylko... — Ty za dużo myślisz, wiesz? To dlatego jesteś taka nudna — przerwała jej koleżanka. Ewa nie zgadzała się z oskarżeniem. Uważała, że Sandra także nie jest w ciemie bita. Musiała mieć, kolokwialnie mówiąc, łeb jak sklep, skoro zdołała tyle osiągnąć, wrzucając zdjęcia do mediów społecznościowych. Z jakiegoś powodu jednak uwielbiała publicznie udawać klasyczną blondynkę z dowcipów. Dziewczyna postanowiła mieć się przy niej na baczności. — Ewa przestała się rozglądać, zrównała krok z resztą grupy i skupiła się na powolnym marszu. Co jakiś czas drapała się tylko niespokojnie po karku. Nie mogła pozbyć się jakiegoś dziwnego niepokoju. – Dalej nie pójdę – oświadczyła w którymś momencie Nikola. Akurat dotarli do niewielkiej polanki. Kilka ułożonych na poboczu szlaku kamieni było idealnym miejscem na krótki odpoczynek. Nikola usiadła na jednym z nich, i wyciągnęła przed siebie zmasakrowane stopy Były brudne, poobcierane i napuchnięte Na szczęście nie krwawiły Wesołe towarzystwo zgromadziło się dookoła niej, by ocenić straty Tempa dzida z ciebie, oświadczyła z prostotą Sandra I co teraz? Nie wiem, chcę już do tego zajazdu, napiłabym się piwa Oświadczyła lekko Nikola Zajazd jest pewnie jakieś pięć godzin drogi stąd Mruknęła Ewa i zerknęła na zegarek z przerażeniem zauważyła, że wskazywał godzinę dziewiętnastą. Spacer był taki przyjemny, nawet nie zauważyła, że nagle zrobiło się tak późno. Adam także spojrzał na zegarek. No, dzisiaj to raczej nie mamy szans tam dotrzeć, stwierdził. Chyba w takim razie czas na imprezkę. Ale, babe, będzie spoko, objął ją. Nie pierwszy raz biwakujemy. Ja wiem, ty myślisz, że my tego nie ogarniamy, ale zapewniam cię, że znamy się na takich wypadach. Ewa mocno w to wątpiła, zwłaszcza biorąc pod uwagę buty, jakie niefrasobliwie założyła Nikola. Możemy zadzwonić po straż leśną, żeby nam pomogli wrócić. Próbowała jeszcze, ale nikt jej nie słuchał. Krystian, który wypalił już zdecydowanie zbyt dużo skrętów, zawył potem pieńczo, co chyba miało ukazywać jego radość. Impreska! Po raz kolejny jednak jedyne, co mu się udało osiągnąć, to wystraszenie całej okolicznej zwierzyny. — Skręcamy, ja państwa poprowadzę — oświadczył Krystian, jak gdyby nigdy nic zszedł ze szlaku i ruszył prosto między drzewa. — Ej, ale... bej, spoko loko, nie zgubimy się. Krystian ma kompas w dupie. Poza tym mam GPS-a — uspokoił ją Adam. — No i serio, już kiedyś się tutaj rozbiliśmy na noc. No chyba gdzieś w tych okolicach. — Nikola jeszcze nigdy nie doszła na łysicę. — Czemu mnie wcześniej nie ostrzegłeś? — syknęła Ewa. Przygotowałabym się jakoś, wzięłaś piwór, cokolwiek A tak masz przygodę, oświadczył z uśmiechem Weź się, uspokój, będzie fajnie Ewa została sama na szlaku Patrzyła, jak grupa ochoczo wędruje między drzewa Patryk podał rękę Nikoli, Ta chętnie ją przyjęła i pozwoliła dźwignąć się do góry Drugą dłonią schwyciła Sandrę i lekko ruszyła za Krystianem Ewa wpatrywała się w nią miała. Przecież przed chwilą jęczała, że nie zrobi nawet jednego kroku. Poza tym, podobno nie pierwszy raz biwakowali, a jeśli tak, to dlaczego Nikola była zdziwiona, że w Świętokrzyskim Parku Narodowym nie ma wyasfaltowanych szlaków? Ewa poczuła, jak po plecach przebiegają jej zimne dreszcze. Coś było nie tak. Niepokój, który nie opuszczał jej od jakiegoś czasu, jeszcze bardziej się wzmógł. Czy magiczna piątka czegoś jej nie mówiła? Adam odwrócił się w jej stronę. Idziesz? Zapytał i wyciągnął do niej rękę. Próbowała dopatrzyć się w jego twarzy i oczach fałszu, ale niczego nie dostrzegła. Uśmiechnęła się nerwowo. Sandra miała rację, czasem zdecydowanie za dużo myślała. Idę, idę, podała mu dłoni. Gdzieś w krzakach za ich plecami rozległ się tajemniczy szelest, ale żadne z nastolatków tego nie usłyszało. Wchodzili coraz głębiej w zalegający pomiędzy drzewami półmrok. Nie wędrowali długo. Po kilkunastu minutach pokonaniu jednej górki i jednego malutkiego wąwozu Krystian ogłosił, że są już na miejscu. Ciężko nawet było nazwać to miejsce polaną, od niewielkie przejaśnienie pomiędzy drzewami, połać mchu i paproci oraz zwalony pień drzewa. Patryk zrzucił plecak na ziemię i zaczął wypakowywać z niego potrzebne rzeczy. Sandra i Nikola rozłożyły na pniaku koc i rozsiadły się wygodnie. Nikola wyciągnęła ze swojego plecaka opakowanie chipsów. Jak gdyby nigdy nic zaczęła chrupać słone przekąski. Sandra skupiła się na piwie, które ochoczo podał jej Krystian. Adam gdzieś zniknął. Mruknął coś pod nosem o sikaniu oraz suchych badylach na ognisko i tyle go widzieli. Po środku polany stała za to Ewa i kompletnie nie wiedziała, co ma ze sobą począć. W końcu położyła plecak i podeszła do Patryka. — Może jakoś ci pomóc? — zaproponowała nieśmiało. — Nie trzeba — odparł. Sprawnie rozkładał nieduży namiot, który nie miał najmniejszych szans pomieścić w środku szóstki ludzi. Zresztą i tak mieli tylko jedną dmuchaną karimatę. Ewa przysiadła nieśmiało koło dziewczyn. Gdy tylko zajęła miejsce, obie zamilkły. — Co tam? — zapytała nieśmiało. — Nic — Odparła Sandra, patrząc jej głęboko w oczy. Tak sobie myślę, że nic o tobie nie wiemy, a ty pewnie wiesz dużo o nas. Ja? Ewa się zmieszała. Poczuła lekkie mdłości. Czyżby wiedzieli, że pracowała w szkolnej gazetce? Pisała do kilku działów, do tego z plotkami wysyłała maile ze specjalnie założonego adresu. Nikt nie powinien znać jej tożsamości. Dlaczego miałabym wiedzieć o was dużo? Bo wszyscy wszystko o nas wiedzą. Sandra wzruszyła ramionami. Pokazujemy nasze życie w mediach społecznościowych. Ty masz jakieś konta? Nikola wydeła usta. Nie ma tu internetu. Sprawdzałam przed chwilą. Ewa, masz Instagrama czy Snapa? Nie, nie mam. Skłamała w odpowiedzi. Oczywiście, że miała. Tylko konta nie były podpisane jej nazwiskiem. Musiała przecież jakoś śledzić magiczną piątkę i innych sławnych licealistów. Dziwna jesteś. Skrytykowała ją Nikola. Bardzo, zgodziła się Sandra. Ewa poczuła się nieswojo. Była pewna, że Sandra jej nie wierzy. To mówicie, że już nieraz tak biwakowaliście? Zagadnęła, próbując zmienić temat. Zdarzyło się kilka takich wypadów? Odparła Nikola. Krystian podał każdej z nich butelkę z ciepłym piwem. Ewa skrzywiła się i upiła łyk. Nie miała ochoty na alkohol, zwłaszcza ciepły, ale też nie chciała już bardziej odstawać od grupy. Zawsze wkładasz wtedy japonki? Ewa nie zdążyła ugryźć się w język. U, złośliwa jesteś, fajnie. Nikola się zaśmiała. Pasowałabyś nawet do nas. Sandra przewróciła oczami, nie podzielała zdania koleżanki. Cieszę się. Odparła tym razem bez ironii Ewa. Nagle na polankę wbiegł zjajany i spocony Adam. Stanął na środku, oparł dłonie na kolanach i dyszał ciężko. Wszyscy patrzyli się na niego jak na wariata. — A temu co? — rzuciła Sandra. Patryk skończył rozkładać namiot i skupił się na dmuchaniu w ustnik karimaty. Co jakiś czas zerkał na Ewę, ale dziewczyna tego nie zauważyła. — Kogoś widziałem! — wydusił w końcu chłopak. Usiadł tam, gdzie stał. Był wyjątkowo blady. Rozbieganym spojrzeniem cały czas sądował okoliczne zarośla. — Kogo? — zapytała Sandra. — Mówże, nie wiem, poszedłem się wysikać Odszedłem trochę za daleko, bo przestałem was widzieć i słyszeć Ja obstawiam, że poszedł na klocka, skoro tak daleko polazł Wtrącił ze śmiechem Krystian Adam poczerwieniał gwałtownie, co tylko utwierdziło żartownisia w poczuciu swojej racji No i odszedłem, zgubiłem was z oczu, przestałem słyszeć Kontynuował Adam I się obsrałem ze strachu Krystian rechotał w najlepsze Czerwony już jak burak Adam wstał z pniaka, podszedł do Krystiana i popchnął go energicznie. Śmiejący się w głos chłopak poleciał na plecy między paprocie. W ogóle nie czuł się oburzony atakiem przyjaciela. Zamknij się, to nie są żarty, warknął Adam. Coś było w krzakach, ktoś, sam nie wiem. Usłyszałem jakiś taki dziwny szept. No naprawdę, coś tam było, ale nie widziałem co. Ewa objęła się ramionami. Człowieku, paliłeś ze mną zioło, ja po tym szajsie też słyszę głosy, powiedział Krystian. I zapewniam cię, że one istnieją tylko w mojej głowie. To coś innego, zaprzeczył Adam. Miałam wrażenie, że ktoś się na mnie gapił. No, mam nadzieję, że nie próbowałeś nagrywać niczego telefonem i nie zafundujesz nam Blerwich Project. Zadrwiła Sandra. Może wracajmy na szlak? zaproponowała Ewa. Spokojnie zdążymy wrócić do świętej Katarzyny do samochodu i pojedziemy sobie do Nowej Słupi na późną kolację. Co wy na to? E, to pewnie jakiś zbłąkany grzybiarz, zbagatelizowała całą sprawę Sandra. Nie ma powodu do paniki. W czerwcu grzybiarz? Rzucił Adam, oburzony, że poza Ewą nikt mu nie wierzy. To może kłusownik albo jakiś wsiok chrust zbiera na zimę. Zadrwiła. Ewa lekko poczerwieniała, oburzona wypowiedzią rówieśniczki. Sama mieszkała na wsi. Jej mama pochodziła z domu, w którym się nie przelewało. Ewa do dzisiaj chodziła z babcią na grzyby. Krustu jeszcze nie miała okazji zbierać, ale biorąc pod uwagę to, co działo się ostatnio w kraju, nie zdziwiłaby się, gdyby dziadek już robił jakieś nie do końca legalne zapasy opału. Może to był leśniczy, rzuciła Ewa. Naprawdę myślę, że powinniśmy się zbierać. Ktoś może na nas donieść, że rozbiliśmy obóz i będziemy mieć kłopoty. Tak szybko nikt nas nie znajdzie, a rano już nas tu nie będzie. Wtrącił milczący do tej pory Patryk. Nie trzęść gaciami, przecież nie będziemy palić ogniska. Nic nie niszczymy. Straszna z ciebie cnotka. Dziewczyna już nabrała powietrza, żeby się z nim pokłócić, ale zmieniła zdanie. Nie było warto. Osiłek najwyraźniej nawet nie wiedział, co oznacza słowo cnotka. Ewa doszła do wniosku, że nie będzie na niego tracić nerwów i po prostu zignoruje przytyk. Ja naprawdę kogoś widziałem... Coś widziałem! Adam przeciągnął dłoń mi po twarzy. Ewa podeszła do niego i delikatnie dotknęła ramienia chłopaka. Miała nadzieję, że chociaż jemu przemówi do rozsądku. Jeśli chcesz, możemy się odłączyć i razem wrócić, zaproponowała nieśmiało. Sandra prychnęła pogardliwie, Nikola i Krystian zaczęli się podśmiewywać, że Adam wypalił za dużo zioła. Chłopak Ewy spojrzał na Patryka i widząc jego minę, pokręcił głową. Ewa zrozumiała, że nie ma szans, by w grupie podjął decyzję niepodyktowaną opinią innych, silniejszych osobowości. Pożałowała, że wybrała się z nimi na wycieczkę, a także tego, że zaczęła się spotykać z Adamem. Nie był silnym i ogarniętym chłopakiem, za jakiego go miała. Nie, pewnie mają rację, coś mi się przywidziało, Odparł i zaśmiał się krótko. Będzie fajna zabawa, tylko musimy się napić. Wyjął z dłoni dziewczyny butelkę z ciepłym piwem i kilkoma dużymi łykami opróżnił ją do dna. Zawiedziona Ewa wróciła na pień. Chłopcy skończyli przygotowywać obóz. Dziewczyny zasiadły na dmuchanej karimacie, a Krystian z Patrykiem na rozłożonym dopiero co kocu. Pomiędzy sobą postawili przenośną lampę turystyczną i nastawili ją na czerwone światło imitujące płomienie ogniska. W ruch poszły kolejne butelki, tym razem z silniejszym alkoholem. Butelka ciepłej wódki zrobiła rundę dookoła lampy. Adam zebrał się w sobie. Wstał, otrzepał spodnie z mchu i liści i podał rękę Ewie. — Chodź do zabawy — powiedział. Niechętnie usiadła obok Sandry. Za wódki jednak podziękowała. Na szczęście rozbawione towarzystwo nie robiło jej z tego powodu wyrzutów. — Poopowiadamy jakieś straszne historie — zaproponował Krystian. Nikola wygięła usta w podkówkę Ja żadnej nie znam, powiedziała Ja też nie, ale mogę się założyć, że panna encyklopedia ma coś jeszcze w zanadrzu Zauważyła złośliwie Sandra Ja? Tak, ty, coś w stylu tego zamku i dwóch sióstr Dawaj, babe Adam przytulił ją odrobinę zbyt mocno Na pewno coś jeszcze znasz, wiesz, jakąś legendę No niby, mruknęła nie wychowała się dokładnie w tych okolicach, ale faktycznie znała kilka lokalnych legend. Jej mieszkająca za ciekotami babcia była skarbnicą takich opowieści. — Mogę wam opowiedzieć o gołoborzu i Diable. — Powiedziała. — Dajesz! — Zachęcił ją Krystian i zapalił kolejnego skręta. Sandra w tym czasie wpakowała się Patrykowi na kolana. Chyba nie miała zbytniej ochoty na opowieści. Wolała obmacywać swojego, szczerze mówiąc, nie do końca tym zachwyconego chłopaka. Jest taki wierszyk, zaczęła Ewa. Płot nie płot, las nie las, wieś nie wieś, biesie nieś. A dokładnie jest to zaklęcie, które musiały wypowiedzieć czarownice, by ich miotły zaczęły latać. Działało tylko wtedy, gdy nad górami świętokrzyskimi pojawiały się burzowe chmury, a okoliczne jodły szarpał wiatr. Wtedy właśnie Lucyfer we własnej osobie przywoływał je do siebie na szczyt łysej góry. Uuu, nastrojowo zauważył nerwowo Adam. Ewa przyznała mu w duchu rację. Mimo letniej pory w lesie szybko zapadł zmierzch. Ich twarze oświetlała tylko upiorna czerwona lampka. Robiło się duszno i wilgotno. Chociaż prognoza pogody nie zapowiadała dzisiaj deszczu, Ewa była przekonana, że nieźle ich zmoczy. Coś wisiało w powietrzu. Góry świętokrzyskie to siedziba diabłów od niepamiętnych czasów, a Łysa Góra była ich ulubionym miejscem. Szatan wzywał tam do siebie czarownice, by w te burzowe dni tańczyły dla niego, a potem uprzykrzały życie zwykłym ludziom za pomocą czarnej magii. Kontynuowała opowieść. Niestety, a może raczej stety, duchowni postanowili wybudować klasztor na szczycie Łysej Góry i rozpędzić diabły. Rozgniewali tym władcę piekieł. Wezwał pomniejsze diabły i z ich pomocą wyrwał olbrzymi głaz, tworząc jaskinię piekło. Chciał rzucić kamieniem w klasztor i zburzyć jego mury. Diabły jednak zawiodły i nie zdążyły jednej nocy przenieść ogromnego głazu. Gdy rano zapiały koguty, upuściły kamień. Nazwano go diabelskim kamieniem, można go zobaczyć na szczycie góry klonówki. Szatan wydał kolejny rozkaz. Tym razem diabły niosły mniejsze kamienie, zawinięte w wielką płachtę. Łopot materiału zbudził jednak mieszkające w obejściu klasztoru gęsi, te zagęgały, czym obudziły księdza, odpowiedzialnego za wzywanie innych duchownych na poranną modlitwę. Uderzył w dzwon i przestraszył diabły. Upuściły wszystkie kamienie i uciekły. Tak powstało goło Boże. Diabły zostały przegonione, ale podobno do dzisiaj można spotkać tu po zmroku pojedyncze sługi Lucyfera. Dlatego trzeba na siebie uważać, zwłaszcza gdy nad puszczą pojawiają się burzowe chmury. Nie ściema, skomentował Krystian. Myślicie, że naprawdę diabły jeszcze mieszkają w tym lesie? Zapytała zaaferowana Nikola. Nastolatkowie spojrzeli na nią, nie do końca wiedząc, czy dziewczyna żartuje, czy może mówi całkowicie poważnie. Nagle, gdzieś niedaleko nich rozległ się głośny szelest. Zupełnie jakby ktoś szybko przebiegł po suchym poszyciu. Co to było? Zapytał Adam. Może diabły? Krystian zaciągnął się z lubością kolejnym skrętem. Ewa rozejrzała się z przestrachem. Zauważyła, że Patryk nie spuszcza z niej wzroku. Co? zapytała go. Wzruszył tylko ramionami. Siedząca na jego kolanach Sandra rzuciła jej ukradkowe spojrzenie. Oświetleni czerwonym światłem wydawali się obcy i groźni. Pewnie jakiś lisek przebiegł, stwierdziła Nikola. Mam dość opowieści. Proponuję, żebyśmy zagrali w prawdę lub wyzwanie – Zaproponowała niespodziewanie Sandra Zerwała się z kolan Patryka i zaklaskała Gramy, gramy? Zapytała podniecona Już późno No i co z tego, że późno? Zapytała Ewa Nie powinniśmy lepiej sprawdzić, co to za hałas? Jesteśmy w lesie, to normalne, że coś tu hałasuje? Tak, gramy, teraz Nikola i Krystian zapalili się do pomysłu Nawet Patryk usiadł bliżej Adam pokiwał głową Ewa, ty pierwsza, bo jesteś nowa, oświadczyła Sandra. Prawda czy wyzwanie? Ja, może nie ja pierwsza, zaprotestowała słabo. Przecież chyba umiesz w to grać, zapytała Nikola. No, umiem, ale... Prawda czy wyzwanie? Twardym tonem zapytała Sandra. Pra, wyzwanie? Odpowiedziała Ewa. Próbowała złapać spojrzenie Adama, ale on odsunął się od niej i skupił na popijaniu z kolejnej otwartej właśnie butelki wódki. — Wyzywam cię, żebyś wreszcie napiła się alkoholu — powiedziała Sandra. — Ale hej, wybrałaś wyzwanie, nie masz wyboru — zauważył Krystian. Adam bez słowa podał jej butelkę. Ujęła ją w spocone dłonie. Oświetlona czerwienią Sandra sama zaczęła jej właśnie przypominać świętokrzyskiego diabła. — Tylko to nie może być oszukany łyk — zaznaczyła dziewczyna. — Masz się porządnie napić. Ewa nabrała powietrza, i szybko upiła ciepłej wódki. Poczuła, jak robi się jej niedobrze, aż podskoczyła, gdy nią wstrząsnęło. Nikt nie zaśmiał się z jej reakcji. To teraz ja, ee... sama nie była pewna, kogo i o co chciałaby zapytać. Wolała nie narażać się Sandrze, w tym wypadku Adam wydawał się najbezpieczniejszą opcją. Coś jednak ciągnęło ją do Patryka, który wciąż dziwnie na nią patrzył. Patryk, teraz ty. Prawda czy wyzwanie? — Zapytała. — Wyzwanie? — odpowiedział bez zastanowienia. — Och, no tak, to może zrób dziesięć pompek? — zaproponowała. Sandra prychnęła pod nosem. Była zdegustowana jej pomysłem. Patryk jednak karnie wykonał dziesięć poprawnych pompek. — Teraz ty, Ewa — powiedział następnie. — Prawda czy wyzwanie? — Znowu ja, ale ja przed chwilą byłam. — Zaprotestowała. — Tak ty. Prawda czy wyzwanie? — powtórzył. — Ja... wyzwanie? — Napij się. — Co, wy chcecie mnie podstępem upić? Zaśmiała się sztucznie Ewa i karnie pociągnęła łyk alkoholu. Nikola zachichotała. Krystian wyciągnął z plecaka kolejnego skręta. Ewie przyszło do głowy, że chyba jedyne, co ze sobą zabrał, to miękkie narkotyki i alkohol. — To może teraz... — Ewa zawahała się. — Nikola? Prawda czy wyzwanie? — Prawda. — puściła do niej oko. E, — no dobrze... Co zamierzasz robić po maturze? Robię sobie gapier, Wyjeżdżam z rodzicami na długie wakacje, odpowiedziała z uśmiechem. Będziesz szukać bogatego męża? zakpiła Sandra. Tatuś mi znajdzie, ja nie muszę szukać. Nikola zachichotała. To teraz ja wybieram Ewa. Prawda czy wyzwanie? Hej, czemu znowu ja? Oburzyła się. Czemu mnie wybrałaś? Bo mogę. Odparła z prostotą Nikola. Ale... W tej chwili szelest rozległ się ponownie. Wszyscy zamilkli i wbili spojrzenia w ciemność za drzewami. Słońce, mimo że jeszcze przez jakąś godzinę miało być na niebie, schowało się za wzniesieniem, na którego zboczu obozowali. Coś się tam wyraźnie poruszało, powoli i bardzo ostrożnie. Skradało się w ich stronę. Adam zamrugał. Przez chwilę wydawało mu się, że dostrzegł błysk czerwonych ślepi. Zerknął szybko na przyjaciół, ale nikt nie wyglądał na zbytnio przestraszonego. Wydawali się raczej zaintrygowani. Doszedł do wniosku, że chyba nie zobaczyli tego, co on. — Co? — zaczęła Nikola, ale Krystian na nią syknął. — Nagle tajemnicze coś zerwało się do szaleńczego biegu, przestraszone nie wiadomo czym. W krzakach mignął im kawałek poroża, a potem biały zad. — Czy to był Bambi? — zapytała zachwycona Nikola, Widzieliśmy właśnie jelonka? Chyba tak, odpowiedziała Ewa. Czy on był biały? Ciężko powiedzieć, jest ciemno. Bambi albinos, no nieźle, chcę go zobaczyć jeszcze raz. Nikola wstała i weszła między drzewa. Patrzyli na nią, dopóki nie zniknęła im z oczu. Ona naprawdę myśli, że dogoni i pogłaszcze jelenia? Zapytał rozbawiony Krystian. Lelenia, szepnęła Ewa. Co? Krystian zwrócił na nią uwagę. Wstał i usiadł blisko Ewy. — Lelenia? — dopytał. — Kolejna świętokrzyska legenda. Wzruszyła ramionami. — Opowiedz! — poprosił. — Krystian, gramy przecież. Sandra nie miała ochoty słuchać bajek. — Nikola i tak sobie poszła i przerwała zabawę — zauważył. — Dalej Ewa, o co chodzi z tym leleniem? Ewa odczuła ulgę. Wcale nie miała ochoty ponownie pić. Miała słabą głowę, a wcześniej niczego nie zjadła. Czuła, że trochę jej niedobrze. Adam wyciągnął z plecaka ciastka czekoladowe. Z ulgą sięgnęła po jedno, byle tylko żołądek przestał skręcać jej się w ciasny supeł. Wolała snucie historii niż zabawę wyzwania. Działo się to za czasów królów. Na kielecki dwór Bolesława Chrobrego przyjechali szlachcice, tym mężny wojownik o imieniu Emeryk. Wybrali się na polowanie w okolicznych lasach. Emeryk dostrzegł w pewnym momencie białego jelenia, Ruszył za nim w pogoń i oddzielił się od reszty myśliwych. Gdy już miał go zabić, dostrzegł w porożu jelenia krzyż. Zwierzę zaprowadziło go na szczyt góry. Emeryk darował jeleniowi życie, a w miejscu, które wskazywało mu zwierzę, zbudował klasztor. Dokładniej mówiąc, klasztor na Świętym Krzyżu. Jeleń został nazwany Leleniem Świętym. Jest w herbach kilku okolicznych gmin, na przykład w Chrubieszowie. E, myślałem, że ta legenda będzie bardziej krwawa. Krystian był zawiedziony. Jest jeszcze druga wersja. Zaczęła, ale przerwał jej czyjś krzyk. Wszyscy wyprostowali się. Czerwona lampa sprawiała, że wyglądali, jakby mieli zakrwawione twarze. Co to było? Zapytał Adam. Nikola, odparła Sandra. Obstawiam, że się wywaliła po ciemku w tych swoich niedorzecznych Japonkach. Nikola! Sandra zawołała kilkukrotnie koleżankę, ale odpowiedziała jej cisza. Pięknie, prychnęła z potępieniem. Teraz trzeba będzie szukać tej kretynki. Wzięła chociaż telefon? Tu nigdzie nie leży, mruknął Patryk, rozglądając się. Ale i tak nie ma tutaj zasięgu. Nie zadzwonimy do niej. No tak, po prostu cudownie. Ja po nią pójdę, zaoferował się Krystian. Patryk, daj latarkę. Poświeć sobie telefonem, nie będę ci dawał jedynej latarki. No wiesz? Oburzył się. Poświeć sobie telefonem. Powtórzył twardo Patryk, ani myśląc zmienić zdanie. Niech będzie. Krystian skapitulował i spojrzał na wyświetlacz. Mam całe 15% baterii. Może wystarczy? Patryk pokręcił głową. Obstawiał, że telefon wyczerpie się Krystianowi w kilka minut. Chłopak wydawał się tym jednak nie przejmować. Odważnie ruszył rozkołysanym i zdecydowanie nietrzeźwym krokiem za koleżanką. Mogę się założyć, że te ciołki, nawet jak się znajdą, to potem zgubią się we dwójkę. Patryk parsknął śmiechem. Sandra tymczasem sięgnęła do upiornej lampy i przestawiła ją na silniejszy i na szczęście normalny żółty kolor. Ewa wyciągnęła ze swojego plecaka bluzę i szybko ją nałożyła. Zaczęło się robić chłodno. Adam wyjął ze swojego plecaka kolejne przekąski. I wszyscy zajęli się jedzeniem w oczekiwaniu na powrót przyjaciół. Czas upływał podejrzanie szybko, a nikt nie wracał. Tymczasem nad lasem potoczył się odległy grzmot. Babcia Ewy zawsze mówiła w takich sytuacjach, że burza mruczy. Zauważyła, że Sandra i Patryk nie spuszczają z niej wzroku. Atmosfera zrobiła się nerwowa. — O co wam chodzi? — zapytała zirytowana. Gdyby wcześniej się nie napiła, na pewno spróbowałaby teraz uniknąć konfrontacji. Nikoli nie ma, ale może powiesz nam, co wybierasz. Prawda czy wyzwanie? Zapytała Sandra. Macie ze mną jakiś problem, prawda? Zgadza się. Może sobie to wyjaśnijmy i miejmy tu już za sobą. Nie bawmy się w głupie gierki, zaproponowała Ewa. Adam? Chłopak unikał jej wzroku. — Adam! — powtórzyła. — Ty też masz ze mną jakiś problem? Nie odpowiedział. — O co wam chodzi? — wykrzyknęła. — Wybierz prawdę — doradziła Sandra. — To się dowiesz. — Prawda — odpowiedziała. Sandra uśmiechnęła się złośliwie. — Czy piszesz do szkolnej gazetki? Pytanie zawisło w powietrzu. Ewa miała wrażenie, że brzęczy jej w uszach. Zrozumiała, że oni wiedzą. To stąd te ukradkowe spojrzenia i szepty. Odwróciła się powoli w stronę Adama. Chłopak nie patrzył jej w oczy. Miał zacięty wyraz twarzy. Alkohol, który wypiła, zrobił swoje. — Tak — odpowiedziała odważnie, nie spuszczając wzroku ze swojego chłopaka. — Pisze do szkolnej gazetki. — A raczej pisałam. — A prowadziłaś kolumnę plotkarską? — dopytała Sandra. — Tak — Odwaga nie opuszczała Ewy. No i co z tego? Szkalujesz nas. Nic, co napisałam, nie było kłamstwem. Ewa odwróciła się od Adama, który nadal nie chciał na nią patrzeć. Opisywałaś nasze prywatne sprawy. Zdenerwowała się Sandra. Jeśli na imprezie szkolnej widzi je co najmniej kilkanaście osób, to nie są prywatne sprawy. Szła w zaparte Ewa. Tak naprawdę zgadzała się w duchu z rówieśnikami. Plotkowanie było złe i małostkowe, zdawała sobie z tego sprawę. Często miała moralnego kaca po tym, jak opisywała kompromitujące zdarzenia z życia magicznej piątki. Być może, gdyby nie rozdmuchała kilku z nich, szybko odeszłyby w zapomnienie lub nawet nikt by się o nich nie dowiedział. Ona i jej kolumna w gazetce nie pozwoliły jednak umrzeć przedwcześnie skandalom. Bezczelna, skwitowała Sandra. I co zamierzacie? Jakąś porąbaną akcję rodem z Kerry? Wyprowadziliście mnie do lasu i co? Ogolicie mi głowę na zero? Oblejecie świńską krwią? Ewa zerwała się na równe nogi i mówiła coraz głośniej. Nie wiedziała, skąd wzięło się w niej tyle odwagi i złości. Zwróciła się do Adama. Ty też w tym oczywiście bierzesz udział? No jasne. Czemu miałbyś się umawiać z kimś takim jak ja? Odpowiedziała sama sobie. Masz lepsze pomysły od nas? Odparła Sandra i poklepała Patryka po ramieniu. Widzisz? Nawet by się nie zdziwiła, jakbyśmy ją obrali farbą. To co planowaliście? Spić mnie i zrobić kompromitujące zdjęcia? Nie, po prostu chcieliśmy z tobą porozmawiać. Nie sądziłam, że masz nas za potwory. Ewa nie wierzyła w ani jedno jej słowo. I dlatego wyprowadziliście mnie do lasu? Prychnęła. Nie mogliśmy porozmawiać gdzie indziej? Tak, tu na pewno musiałabyś z nami porozmawiać. Szczerze. Nie wierzę ci. Twoja sprawa. Wymianę ich zdań przerwał krzyk. Zamarli. To chyba była Nikola, bąknęła niepewnie Sandra, ale jakoś dziwnie to brzmiało. Patryk wyciągnął ze swojego plecaka ciężką metalową latarkę, która była w stanie dać długi strumień światła. Zdecydował, że pójdzie na poszukiwanie przyjaciół. Pluł sobie w brodę, że puścił Krystiana samego. Zostańcie przy namiocie, Adam, pilnuj dziewczyn Ja się rozejrzę Oświadczył tonem nieznoszącym sprzeciwu To zły pomysł, wtrąciła Ewa W horrorach zawsze się rozdzielają i potem się to źle kończy Patryk zmierzył ją ponurym spojrzeniem Nie jesteśmy na planie horroru Skwitował beznamiętnie Znając Nikolę, wpadła w jakieś pajęczyny i umiera Zrobił w powietrzu umowny znak cudzysłowu Sandra nie była taka pewna jak on Przeraźliwy krzyk mocno ją przestraszył. Ewa wodziła spojrzeniem po kolegach. Z jednej strony bardzo się bała. Jej także nie podobał się ten krzyk. Z drugiej strony być może robili sobie z niej tylko żarty. Nie chciała, żeby bawili się nią i jej emocjami. Patryk wszedł pewnym krokiem w ciemność. Jasne światło latarki zdawało się przecinać mrok. Sądował okoliczne zarośla w poszukiwaniu jakiegokolwiek śladu przyjaciół. Zastanawiał się, czy powinien ich wołać. Wątpił, że nocami po świętokrzyskim Parku Narodowym wędruje strażnik leśny, ale wolał nie trafić niechcący na kłusowników. Już i tak czuł się wystarczająco odsłonięty, paradując tak z wojskową latarką. Próbował sobie właśnie przypomnieć, czy w parku mieszkają jakieś większe drapieżniki, kiedy dobiegł go szelest zgniatanych liści. Robił się coraz głośniejszy. Ktoś zbliżał się w jego stronę. Tymczasem w obozowisku panowała cisza. Sandra usiadła w wejściu do namiotu. Czuła się bezpieczniej, mając za plecami materiał. Adam wciąż trwał nieruchomo na swoim miejscu. Tylko Ewa krążyła niespokojnie dookoła polany, na próżno usiłując zobaczyć coś w ciemności. Sięgnęła po telefon komórkowy, żeby chyba po raz setny stwierdzić, że nie ma w tym miejscu zasięgu ani internetu. Zresztą od tego sprawdzania i tak bateria była już na wyczerpaniu. — Robicie sobie ze mnie teraz żarty? — zapytała Ewa. — To wszystko to przedstawienie, które ma mnie wystraszyć. Takie jaja sobie robimy? — Zamknij się, nasłuchuję czy wracają — warknęła Sandra. Jej maska pewnej siebie dziewczyny znikła bezpowrotnie. Wydawała się teraz znacznie młodsza i delikatniejsza. — Siadaj, Ewa, nikt sobie teraz nie robi z ciebie żartów — dodał Adam. — Nie wierzę. — Udawałem ok. — Udawałem, że mi się podobasz, po to, żeby cię tu zwabić. To chciałaś usłyszeć? — warknął za nią. — Tak, to chciałam usłyszeć. Ewa objęła się ramionami. Rzuciła obrażone spojrzenie Sandrze. Spodziewała się ataku i szyderstwa. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Dziewczyna zdawała się w ogóle ich nie słuchać. Cały czas przeszukiwała wzrokiem ciemność, coraz bardziej zaniepokojona. Ściskała w dłoni swój telefon. On także był bezużyteczny na tym pustkowiu. — Chcieliście mnie poniżyć? — Ewa zapytała Adama. Nie bał się patrzeć jej w oczy. Przez chwilę zobaczyła w jego spojrzeniu wstyd. — Tak — przyznał. — Chcieliśmy, żebyś się źle poczuła. No i chcieliśmy, żebyś przyznała głośno, że na nas żerowałaś, a w tym czasie udawałaś świętoszkowatą dziewczynę celującą uczennicę. Jesteś oszustką. — Tak jak i wy — Sandra sprzedaje ciuchy, które dostaje w barterze. Patryk bierze sterydy. Nikola kupuje prace domowe. Krystian siedział już dwa razy na odwyku, a ty byłeś notowany. Wymieniła na jednym oddechu wszystkie ich najgorsze grzechy, o których z perwersyjną radością pisała ku uciesze innych uczniów przez ostatnie miesiące. Tak, też nie jesteśmy idealni. Zgodził się. Ale wiesz, my tego wcale jakoś specjalnie nie ukrywamy. Wyda się, to się wyda. Ty za to rozdmuchiwałaś każdą taką sprawę, by jak najwięcej osób wiedziało, że się w ogóle wydarzyła. Uważasz, że plotkowanie jest fair? Uważam, że udawanie, że jesteście bogami jest nie fair. Próbowała się bronić. Ale to nie my stawiamy się na piedestale, trąciła się do dyskusji Sandra. Nie mamy wpływu na to, jak ludzie na nas reagują. Macie. Nie, nie mamy, po prostu jesteśmy sobą. Nie to, co ty. My po prostu nie jesteśmy za kompleksieni. Nagle usłyszeli głośne trzaski i czyjeś sapanie. Ktoś zbliżał się do ich obozu. Może to Patryk? Powiedziała Sandra z nadzieją. To jednak nie był on. Na polanę wpadła zdyszana Nikola. Miała bose, brudne stopy, podarte na kolanach spodnie i zakrwawioną bluzkę. Ułożone wcześniej włosy przypominały ptasie gniazdo, a na twarzy dziewczyny malowało się przerażenie. Sandra w jednej chwili znalazła się przy przyjaciółce. Złapała ją za ramiona i potrząsnęła nią brutalnie. — Co się stało, Nikola? Co się stało? Gadaj! — krzyknęła gniewnie. — Krystian, Krystian chyba nie żyje! — załkała tamta. — Jak to? Co ty pieprzysz? Pobladła Sandra, nie mogła w to uwierzyć. — Jeleń, jeleń go zaatakował! Nikola rozpłakała się. Sandra, Adam i Ewa spojrzeli po sobie. — Że co? — zapytał Adam Jeleń, ten biały, poszłam za nim. Zatrzymał się, tłumaczyła Nikola urywanymi zdaniami pomiędzy kolejnymi szlochami. Miał oczy czerwone, chciałam go pogłaskać, nie wiem, może ma wściekliznę. Potem Krystian podszedł, coś zawołał i on go zaatakował. Krystian zaatakował jelenia? Adam pogubił się w wyjaśnieniu koleżanki. Nie, jeleń Krystiana. A gdzie on jest? Gdzie jest Krystian? Ja... Ja uciekłam, nie wiem, wszędzie była krew Trysnęło prosto na mnie Sandra przetuliła mocno Nikolę Krew z bluzki dziewczyny ubrudziła jej markowe ubranie Była wciąż wilgotna Sandra uniosła dłoń, która błyszczała czerwienią Poczuła metaliczny zapach i zrozumiała, że Nikola nie zmyśla To naprawdę była krew Dużo krwi Ewa cofnęła się o kilka kroków Była przekonana, że robią sobie z niej żarty Krew była zbyt czerwona, łzy Nikoli zbyt obfite. To przecież nie mogła być prawda. Jest druga wersja legendy o Leleniu, wyszeptała. Nikt jej nie słuchał, ale jej to nie przeszkadzało. Nie mogła przestać mówić. Leleń to stary słowiański demon, który przybiera postać jelenia, a dokładniej białego jelenia z najpiękniejszym porożem, jakie mógłby sobie tylko wymarzyć każdy myśliwy. Krąży po lesie i szuka ofiar. Najchętniej ukazuje się kłusownikom i właśnie myśliwym Udaje rannego, by zwabić ich w gęstwiny Gdy są sami, zrywa się nagle do ataku i zabija za pomocą poroża Nie oszczędza nikogo, nawet dzieci Nie jest jak inne leśne demony Nie każe tych, którzy niszczą zieleń lub zanieczyszczają las Zabija wszystkich ludzi, których tylko spotka — Przestań! — krzyknęła histerycznym tonem Sandra — Po co mówisz takie rzeczy? — a co jeśli to leleń? Wyszeptała Ewa. Bzdury, gadasz, potwory nie istnieją. Są tylko zwierzęta z wścieklizną. Pewnie ten jeleń jest chory. Ta debilka chciała go pogłaskać i zaatakował. Sandra zwróciła się ponownie do Nikoli. A ty gadaj, gdzie jest Krystian. Został tam. Zostawiłam go, uciekłam. Po prostu uciekłam. W oddali zobaczyłam światło. Na szczęście to byliście wy. Po prostu uciekłam. Nikola schowała twarz w dłoniach. Sandra nerwowo wytarła ręce o jeansowe spodenki. – Dobra, musimy się uspokoić – powiedziała. – To na pewno jedno wielkie nieporozumienie. Musimy znaleźć Krystiana. Jeleń na pewno go nie zabił, pewnie tylko solidnie skaleczył. Trzeba wezwać pomoc. – Tu nie ma zasięgu – wtrącił ponuro Adam. – Musimy wrócić na szlak. – Okej, okay, to mamy już plan. Szukamy Patryka i Krystiana, a potem pakujemy manatki i idziemy na szlak. Ewa słuchała ich w osłupieniu. A jak znajdziemy szlak? Jest już ciemno, a na dodatek zbiera się na burzę. Wiecie, w którą stronę iść? Zapytała. Mam GPS-a turystycznego. Powinien złapać na każdym pustkowiu. Załadowałem tam wcześniej odpowiednie mapy. Adam zaczął grzebać w plecaku i po chwili wyjął dość toporne urządzenie, którego gruba obudowa sugerowała odporność na wstrząsy i wodę. Włączył je. Dziewczyny stanęły nad nim i w napięciu wpatrzyły się w ekran. Po chwili zabłysnął na niebiesko i pokazała się na nim mapka przedstawiająca zieloną przestrzeń Parku Narodowego. Ich pozycja była zaznaczona czerwonym trójkącikiem. Adam wskazał brudnym paznokciem cieniutką linię oznaczającą szlak. — Jesteśmy całkiem niedaleko — powiedział. — Ale zamiast iść szlakiem moglibyśmy ruszyć na przełaj w stronę ściany lasu. Wyjdziemy na jakieś pole i zadzwonimy po pomoc, albo znajdziemy jakiś dom. Przecież tu wszędzie są wsie. Dobra, tak zrobimy. To trzeba znaleźć Patryka. Sandra podeszła do ściany lasu, otaczającej polankę i zaczęła krzyczeć imię swojego chłopaka. Jednak odpowiedziała jej tylko cisza. — Przestań! Nikola złapała ją za ramię. — Bo zwabisz tu tego jelenia. Opanuj się, głupia! Ten szalony zwierzak pewnie już dawno gdzieś polazł albo zdechł, warknęła na nią. — Patryk! — Sandra! — odpowiedział jej z ciemności krzyk chłopaka. — Tutaj! Tutaj jesteśmy! — zawołała. Wszyscy odetchnęli z ulgą. Ewa ponownie zaczęła podejrzewać, że reszta towarzystwa bezczelnie robi sobie z niej żarty. Nieźle udało im się ją przestraszyć. Doszła do wniosku, że Patryk i Krystian pewnie zaraz wparują do obozu cali i zdrowi. — Sandra! — wołał dalej Patryk. Nigdzie nie było widać światła jego latarki. Tutaj! Odkrzyknęła. Sandra! Powtórzył. Patryk, tutaj! Sandra! Dziewczyna odwróciła się do reszty towarzystwa z niepewną miną. Brzmi, jakby w ogóle się do nas nie zbliżał, powiedziała. Myślicie, że nas nie widzi? Stanęli obok niej. Adam zmrużył oczy. Nie widać światła jego latarki. — Może ją zgubił? — rzuciła Nikola. Przestała już się trząść. Miała tylko lekko nieobecny wyraz twarzy. Ewa przyjrzała jej się uważnie. Doszła do wniosku, że albo to wszystko zmyślili i przestała udawać, albo jest w takim szoku, że wyparła obrazy, o których przed chwilą im opowiadała. Tylko te zaschnięte rozbryzgi krwi na jej ubraniu wyglądały tak realistycznie. — Patryk ma jeszcze jedną latarkę. Sandra rzuciła się do namiotu. Po chwili wyszła z dużo cieńszą, ołówkową latareczką, pomocną raczej w przeszukiwaniu szafy niż podczas wędrówki po ciemnym lesie. Ruszę mu naprzeciw. Nie wiem, czy to dobry pomysł, powiedziała Nikola matowym głosem. Może jest niżej, wiecie, w jakimś dołku. Tu są przecież te, no, wąwozy czy coś. Może dlatego nie widzi światła z obozu. Idę. Zapaliła latareczkę i oświetlając sobie jej wątłym promieniem drogę, ruszyła w stronę wołającego ją chłopaka Sandra na pewno chcesz iść sama? zapytał Adam, zanim znalazła się za daleko a co, chcesz iść ze mną? rzuciła zaczepnie nie, przyznał tak myślałam, prychnęła zakrwawiona Nikola usiadła na karimacie przy lampie objęła się ramionami i zaczęła kiwać do przodu i do tyłu robicie sobie ze mnie żarty? zapytała Ewa Adam spojrzał na nią zaskoczony. — Co? Nie bawi mnie to, przestańcie! — Nikt sobie nie robi z ciebie żartów! — zaprzeczył. — Nie wiem, co się dzieje. Ewa kiwnęła głową i usiadła w wejściu do namiotu, tak jak poprzednio Sandra. Stamtąd mogła spokojnie obserwować Adama i Nicole, czekać, aż się zdradzą swoim zachowaniem i udowodnią jej, że to wszystko jest jednym wielkim oszustwem. Sandra tymczasem szła przez ciemności. — Wydawało jej się, że słyszy głos Patryka tuż obok, a jednak w ogóle się do niego nie zbliżała. Patryk! Zawołała teatralnym szeptem, ponieważ sama w lesie bała się głośniej odezwać. Czy coś ci się stało? Czemu do mnie nie idziesz? Sandra! Odpowiedział jej chłopak. Dziewczyna odwróciła się i zerknęła przez ramię w stronę ich niewielkiego obozowiska. Ledwo widziała w oddali żółty blask kempingowej lampy. Stanęła nad niewielkim obniżeniem terenu. Światło latarki ukazało kamienie, kilka paproci i połamane gałęzie. Głos dobiegał do niej gdzieś z dołu. Gdzie już nie sięgało. Jeszcze raz zerknęła przez ramię. Bała się, że gdy tylko straci z oczu obóz, to już nie zdoła tam wrócić. Zakleła w myślach. Powinna była zabrać Adamowi jego GPS. — Sandra, pomocy! Zadrżała przejęta bólem w głosie Patryka i szybko zaczęła schodzić. Obawa o ukochanego zwyciężyła ze strachem. Ostatnie kilka metrów pokonała, zjeżdżając po pościółce na pośladkach. Miała wrażenie, że w puszczy robi się coraz ciemniej. Kilka razy postukała w cieniutką latarkę, pewna, że bateria się wyczerpuje. Wąski strumyk światła zdawał się jej coraz słabszy. Gorączkowo przeszukiwała nieduży wąwóz, czy raczej obniżenie terenu. — Patryk! Patryk! Gdzie jesteś? Nagle jej latarka wyłoniła z ciemności podeszwy ciężkich, trekkingowych butów. Nogi chłopaka skrywały paprocie. — Jezu Chryste, ty matole! warknęła, zalana olbrzymią falą ulgi. — Zleciałeś na łeb do tego dołka? — Trzeba było doczołgać dupę do obozu, a nie wołasz mnie jak panienka w opresji. Może jeszcze mam cię dźwigać! Agresywnym tonem i pogardą, Sandra usiłowała zamaskować lęk. Im bliżej nieruchomych stóp podchodziła, tym robiło się ciszej i ciemniej. Patryk, sieroto, halo! Nie widziała go z za paproci. Wsadziła sobie latarkę do ust i zaczęła rozgarniać liście na boki. Drżący promień skakał po zieleni i po ubraniu chłopaka. Chciała coś powiedzieć, ale przez smakującą rdzą latarkę tylko opluła sobie brodę. W końcu. Pokonała ostatnią zaporę z liści. Światło padło na twarz chłopaka. Patrywał się pustym wzrokiem w czarne korony drzew. Jego rozchylone usta ubrudzone były krwią. Dziewczyna puściła część paproci i wzięła w dłoni swoją latarkę. Drżące światło ukazało jej umięśnioną klatkę piersiową Patryka. Pod koszulek był porwany w miejscach, w których ktoś dźgnął go czymś głęboko pomiędzy żebra. Okrągłe rany przypominały kratery. Chłopak był kompletnie nieruchomy. Nie oddychał. Sandrze pociemniało w oczach. — Sandra! Pomocy! Za jej plecami rozległo się wołanie. Głos tym razem nie miał proszącego i bolesnego tonu. Wyraźnie słychać było w nim szyderstwo. Sandra puściła wszystkie liście paproci, które zasłoniły martwego chłopaka, Usłyszała szelest poszycia, gdy ktoś do niego podszedł. — Sandra? — odezwał się głos i zachichotał. Powoli odwróciła się. Światło latarki skierowała pod swoje nogi. Ciemność była tak czarna, że niczego nie zobaczyła. Niespodziewanie naprzeciwko niej zapłonęły dwa czerwone punkty. Na granicy omdlenia uniosła latarkę. Zobaczyła biały pysk jelenia. Zwierzę rozchyliło chrapy. Sandra? Zapytało. Nie zdążyła nawet krzyknąć. Zaatakował szybko i skutecznie. Ostatnie, co zobaczyła, to złote racice lecące wprost na jej wypielęgnowaną twarz.